Dronu wystartował, poczekamy, jak wróci i rozpoczynamy. Możecie mu pokiwać, zawodnicy, co tak stoicie? Tak, no. tak. To Tak, Czy tak, tak, tak. Tak, No, tak, No, no. No, no. No, Następnie prowadzę w Witam wszystkich Do? Państwa na pierwszych mistrzostwach wsi maszyn rolniczych Meister Track 2014. Są z nami OSP Jabłonna. Będą pilnowali porządku i gasili wszelkie pożary. OSP boruje Kościelna. Będą się wspierać nawzajem. No, no. Przyjechały do nas z nowego Tomyśla. auta PRL-u. Stoją przy budynku z drugiej strony. Zapraszam w przerwach do oglądania pytania, zadawania pytań. Co dalej? Jest z nami pan Mariusz Szymański z firmy e Jego hasłem jest ogrodzimy twoje szczęście. Jest dzisiaj z nami, stoi jego pokazowa przyczepa na parkingu. Można podejść i z nim porozmawiać. Dziękujemy, dziękujemy panu Mariuszowi za pomoc finansową. Jest z nami Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn, reprezentowany przez pana Andrzeja Ciśnika Wilkowice. Pan Andrzej tam jest, w tej czerwonej kolanicy. Witamy panie Andrzeju. Z naszymi sponsorami, Jednym ze sponsorów, dalek, dalek. Odcinka, Dajd jest Jarek ja chcę. Ja, ja, ja, Andrzej Kowalczyk. ja, ja, ja, ja, Bogdana Szulca, który ufundował część nagród dla zawodników. Witamy panią Iza Szulc z Bogilu. Myślę, że wszystkim dzieciom i rodzicom w tych okolicach jest doznane miejsce. Dziękujemy Karlowi Hańcowi Bentowi, Autoczęści z z Zbąskiej za pomoc w ufundowaniu nagród. I wypada mi powiedzieć trochę dzisiejszej imprezy Meister Drag 2014 jest Sołectwo Bola Jabłońska, boru Borujanowa i przede wszystkim Stowarzyszenie Miłośników Wsi Bo Kochaj Wieś. Są dzisiaj z nami, przygotowali dla Państwa przepyszny żurek. Można do nich podejść, można zapisać się do stowarzyszenia i można porozmawiać o problemach, zadać różne pytania. Zapraszamy. Gdzie jest Krzyś?